Przeprowadzić wywiad. Do an interview. Conduct an interview. Wykonywanie niezbędnych napraw. Do repairs. Carry out essential repairs. Przygotowywać posiłki. Do cooking. Prepare meals. Wykonywać czynności związane z zakupami. Do shopping. Carry out shopping tasks zawierać formalne ustalenia, dearrangement, make formal arrangements, przeprowadzać działania marketingowe, do marketing, carry out marketing activity, Sporządź szczegółowy raport, do a report, produce a detailed report, podejmij się rewizji, do revision, undertake revision. Prowadzić negocjacje. Do negotiation. Conduct negotiations. Wykonywać zadania związane ze sprzątaniem. Do cleaning. Perform cleaning tasks. Przeprowadzić wywiad. Do an interview. Conduct an interview. Wykonywanie niezbędnych napraw. Do repairs.